Cóż poradzić, oni nas nienawidzą Nienawidzą naszej kultury Nienawidzą naszej religii Ale przede wszystkim nienawidzą naszej wolności I naszej demokracji Cóż poradzić Tak napisał Jacek Pałasiński Specjalista od spraw międzynarodowych W różnych telewizjach Oraz na Studio opinii, takim portalu, gdzie piszą autorzy sprzyjający temu rządowi. Cóż poradzić? Cóż poradzić, że jeśli ktoś obrazi Allaha i lub jego proroka, to muzułmanin czuje się tak, jakby mu ktoś wyrywał mózg. Serce i duszę Jakby mu została jedynie sama bezduszna cielesna powłoka z flakami Że czuje się tak jakby zmiażdżono mu z imentem tożsamość I w ogóle wszystko co ma i co nadaje sens jego życiu Cóż poradzić, że muzułmanin nie ma takiej impregnowanej cywilizacyjnie świadomości jak ja jeśli mi ktoś powiesi coś nieprzyjemnego na krzyżu, to zawsze mogę być dumny, a nawet przewrotnie zadowolony, że posiadam własny drugi policzek, a poza tym jestem spadkobiercą francuskich encyklopedystów, deklaracji praw i wolności oraz najróżniejszych konstytucji i kodeksów. Co najwyżej łzę otrę z tego drugiego policzka, jeśli jacyś, rzecz jasna, fundamentaliści sprowokują sąd do ukarania za ten czyn grzywną, niewinnego przecież człowieka. Cóż poradzić, że muzułmanin nie pójdzie w moje ślady i nie zaakceptuje jako fundamentalną, tfu, co za słowo. Zasadę wolności, przyzwolenie na przytulanie się nagiego artysty Do ukrzyżowanej figury zbawiciela Bynajmniej nie w celach dewocyjnych No, ale na mnie patrzy skądś tam Jean-Jacques Rousseau A na niego nawet Rousseau Celnik nie spojrzy On nie nienawidzi naszej wolności I naszej demokracji On zwyczajnie jej On jej zwyczajnie zupełnie nie bierze pod uwagę, bo nie jest mu do niczego, ale to do niczego potrzebna. A jeśli cokolwiek o tej naszej wolności i demokracji wie, to wie, że niesie ona dla niego gehennę pełną ognia. Tak ma. Cóż poradzić, jeśli ja jestem w stanie zgodzić się na sprzeczne z moją wiarą przejawy życia bo tak mam po świętym Pawle, iż oddziela się we mnie sfera religijna od świeckiej. Nie wiem, czy nie za bardzo mi się ona oddziela. A rzeczonemu muzułmaninowi w żaden żywy sposób nie odkleja się religia i wiera od niczego, co w nim może być. Jeśli ktoś z wrażego klanu lub plemienia obrazi Allaha i jego proroka, to jasne jest dla niego, że cały wraży klan za tego jednego idiotę odpowiada. I takie jest jego klanowe, a nie rzymskie prawo i obowiązek. Cóż poradzić, że jeśli ktoś mi napaskudzi na Chrystusika, to ja będę nadal dumny ze swojej cywilizacji euroamerykańskiej oraz ze wszystkich swobód i wolności. A jeśli ktoś jemu napaskuć na mahomecika, to on w najłagodniejszym przypadku da w mordę każdemu członkowi wrażego klanu, bo według niego cały klan jest zepsuty, skoro ma w sobie takich osobników. Cóż poradzić, aby religijność tego muzułmanina tak złagodniała, aby stać się w pełni akceptowalną i nawet modną odmiennością czy innością, chętnie widzianą nawet w dobrym towarzystwie. I aby nareszcie ja, oswojony i superpoprawny katolicki ateista, mógł sobie pogadać z oswojonym ateistą islamskim o piciu alkoholu i spożywaniu kotletów bardzo wiele. Cóż poradzić, aby było tak miło i przyjaźnie?